posłać doraźną pomoc dla braci, którzy mieszkali w ziemi ludzkiej. Co też uczynili, posławszy ją do starszych przez ręce Barnabasza i Saula.